Nic nie przebije loterii na stacjach MOL. Zatankuj lub zrób zakupy. Użyj aplikacji MOL Move i wygraj bony na wymarzone wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Albo najnowszy sprzęt od Apple, iPhony, iWatche, Airpods i Airtagi. No to lecimy na MOL. Szczegóły na stacjach MOL i na MOLmove.pl ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam. O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz? To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem. Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bez zapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry. Spróbuj koniecznie. Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna. Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. Gustaw Nawak zapraszam. Cieszę się, że znów się słyszymy, a przed nami sporo ciekawych tematów związanych z Bydgoszczą. Zaczniemy od inwestycji w bydgoskiej zbrojeniówce, później odwiedzimy parking przy szpitalu Biziela, spotkamy się też z uzdolnionymi artystami, podsumujemy wielki, dobroczynny bal, poszukamy wiosny, dowiemy się czym jest i jak działa bydgoski Urban Lab, a także rzucimy okiem na najbliższe propozycje młynów Rotera. No jest tego sporo, więc szybko, szybko, żebyśmy zdążyli. Zapraszam. Tydzień w Bydgoszczy. Ponad 1,3 miliarda złotych będzie kosztować uruchomienie drugiej linii do produkcji trotylu w bydgoskich zakładach Nitrochem. Umowę już podpisano, a w wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście. Jednym z nich był wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzisiaj w Bydgoszczy... Zrobiliśmy milowy krok w umacnianiu bezpieczeństwa Polski, budowaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego, i również w budowaniu liderskiej postawy, dobrego kroku ku rozbudowie Bydgoski Zaschoe zakładów Nitrochem. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. Trwało krótko, bo cztery podpisy, ale przygotowania do tego, żeby Nitrochem mógł rozpocząć produkcję drugiej linii trotylu były zapowiadane przez lata, a dopiero teraz został zrealizowany. Podwojenie produkcji Nitrochemu, które staje się faktem będzie stawiało trochę w roli głównego partnera gwarantującego bezpieczeństwo na świecie. I to jest to miejsce. Dzisiaj Bydgoszcz jest centrum budowania bezpieczeństwa europejskiego i światowego, a produkcja Trotylu, podwojona, będzie stanowiła niebywałą przewagę konkurencyjną, dającą Polsce też możliwości dyplomatyczne. Trotyl jest elementem budowy broni, ale też budowy zapotrzebowania, na bezpieczeństwo. Produkcja polskiego bezpieczeństwa, która ma swoje serce w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim, jest pożądanym aktywem w każdym państwie na świecie. Od tych, które wydają zdecydowanie więcej na obronność jak my, jak Stany Zjednoczone, które są partnerem Nitrochemu, aż po te, które... Już dzisiaj zapowiadają, że w takie partnerstwa będą musiały wejść. To też niezmiernie ważny dzień z perspektywy ostatnich tygodni, bo tutaj w Bydgoszczy, ale i w województwie kujawsko-pomorskim, podpisywane jednego dnia trzy kontrakty, trzy umowy, które otwierają nam drogę do suwerenności bezpieczeństwa polskiego. Gruziąc, ale następnie Bydgoska Belma. I teraz Nitrochem pokazują jak w pigułce, że wykorzystywanie środków na inwestycje służy polskiej armii, a wyrzucanie projektów i programów finansujących te projekty zwija polskie bezpieczeństwo. Dlatego bardzo dziękuję i firmie projektowej i Nitrochemowi, że się tak spięły i że razem to zrobiły. Chciałem panu prezesowi PGZ-u podziękować za to, że pan zawsze z otwartym sercem, takim duchem myślenia o przyszłości polskiej armii, polskiego przemysłu zbrojeniowego, zawsze jest chętny, żeby inwestycje powiększać i zawsze dopinguje do tego, no i oczywiście chciałem podziękować panu ministrowi Gołocie, bez którego inwestycje w przemysł zbrojnowy na pewno w ostatnich miesiącach w takim kontekście by nie przyspieszyły. Bezpieczeństwo Polski to gra zespołowa i nie byłoby tego bezpieczeństwa, gdyby dobrzy prezesi i ministrowie się nie spotkali. Ale szanowni państwo, to nie jest tak, że od nich wszystko zależy. To też zależy od władz samorządowych i władzy wojewódzkiej w postaci wojewody. Jest z nami pan wojewoda Sztybel, który... Już kilkanaście miesięcy temu mówił mi w Warszawie podczas spotkań, jak trzeba przeprowadzić ścieżkę dotyczącą wskazania kierunków rozwoju Nitrochemu i gdzie powinny być nowe tereny. Dziękuję Panie Wojewodo, że zawsze z taką troską dba Pan o ziemię bydgoską i rozbudowuje te zdolności nawet w takim strategicznym myśleniu. Dziękuję Panu też Prezydentowi Miasta, Panu Wiceprezydentowi Kozłowiczowi za to, że... Zawsze miasto Bydgoszcz z przychylnością i z pan prezydent Ruski i pan do tych inwestycji podchodzicie. Wiem, że czasami trzeba iść pod prąd. Zdaję sobie sprawę, że niełatwe jest podejmowanie takich decyzji. Ale mam też takie poczucie, że dzisiaj w rządzie Bydgoszcz ma naprawdę dobrych przyjaciół dotyczących rozbudowy bezpieczeństwa. Ta przyjaźń, wierzę, że jest na lata. Wierzę, że trochę. Belma, że PGZ, że ta praca dla województwa będzie służyła. I pamiętajcie Państwo, Belma może się rozbudowywać, mogą rosnąć inne fabryki, może dziać się wiele, co będzie dawało inwestycje w zbrojniówkę. Jeżeli nie będzie nitrochemu to nic nie będzie, bo to nitrochem rozpoczyna tą drabinkę, która daje poczucie bezpieczeństwa, bo bez trotylu nie ma prawdziwego bezpieczeństwa. Oto co po podpisaniu umowy mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota. Zastanawiam się co mam powiedzieć teraz po premierze. i zacznę patrząc na panów prezesów Arkadiusza Miszuka i Korola Przybyrzewskiego. poprosz najpierw na wasze ręce, podziękujcie za łodzę. Podziękujcie tym ludziom, którzy pracują codziennie w nitrochemie, a przecież wiemy jak Niebezpieczna jest to praca i wiem, że dochowujecie wszelkich standardów bezpieczeństwa, ale myślę, że każdy pracownik wychodząc rano z domu wie, do jakiego zakładu idzie. I najwyższe dowody uznania dla waszych pracowników. Nitrochem jest jednym z najważniejszych zakładów nie w Polsce, ale w całym NATO. Na nim wisi tak naprawdę, jeżeli chodzi o materiały energetyczne, wysoko energetyczne, prawie całe NATO. I to jeszcze jest mało. Nie ma lepszego trotylu niż ten zbyt goszczy z nitrochemu najlepszy jakościowo i to dzięki Wam. To, co dzisiaj robimy, podpisanie umowy na drugą linię, to jest wyraźne powiedzenie, Polska będzie dalej szła tą drogą. Polski Przemysł Obronny, Polska Grupa Zbrojeniowa Nitrochem będzie tym, który będzie dostarczał wszystkim innym trotyl i to trotyl najwyższej jakości. Mógłbym powiedzieć, że jak ktoś chciałby się z nami ścigać w postawieniu drugiej linii czy pierwszej linii, to już jest w tyle za nami a na pewno jest wcale jeżeli chodzi o jakość. Więc będziemy kroczyli tą drogą, bo to jest bezpieczeństwo Polski. To jest ogromne narzędzie też do, dla naszej dyplomacji, co już zostało wspomniane. To jest budowa tego serca, tego jądra. I dobrze ci wszyscy, którzy obserwują Nitrochem od lat, którzy znają Bydgoszcz, wiedzą z jakich zapóźnień Nitrochem jest wyciągany. Będziemy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych wspierać razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, razem z Kancelarią Premiera, ze wszystkimi zainteresowanymi będziemy wspierać Nitrochem, bo to jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Na antenę zapraszam Arkadiusza Miszuka, prezesa Nitrochem. Dzisiejsze podpisanie umowy na rozpoczęcie prac projektowych drugiej linii do produkcji trotylu to szansa dla Nitrochemu na ugruntowanie swojej pozycji, na w Europie jako lidera w, w... W strefie produkcji materiałów wybuchowych, wzmocnienie swojej pozycji na rynkach światowych oraz także szansa dla, do rozwoju dla naszych dostawców, kooperantów, dla wszystkich firm, z którymi dzisiaj nie trochę współpracuję. To też ogromna szansa dla polskiej zbrojeniówki na bardzo szybki rozwój i na bardzo mocne zwiększenie swoich mocy produkcyjnych. Jeszcze raz dziękuję firmie Prozab za za zaangażowanie i że doszliśmy do porozumienia przy tej umowie. Ale drodzy Państwo, tutaj i Pan Premier, i Pan Minister dziękowali. Ja w swoim imieniu, w imieniu Pana Prezesa Przybyszewskiego chciałem podziękować pracownikom trochemu. Bez Państwa codziennej pracy, zaangażowania nie moglibyśmy nawet marzyć o tych inwestycjach i wierzę, że Państwa zaangażowanie przyczyni się do szybkiej realizacji tej inwestycji i do rozwoju spółki. Bardzo Państwu dziękuję. Podpisana umowa ma wielkie znaczenie, ale może być dopiero początkiem, dodaje Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jesteśmy gotowi, zdeterminowani. Bardziej niż tutaj w mitrochemie. to hasło... O tym, że produkujemy bezpieczeństwo nie ma lepszego wymiaru. Nigdzie pewnie też ze względu właśnie na ten trotyl, na jego unikalność produkcyjną w Europie i znaczenie dla wielu obszarów, nigdzie indziej hasło o tym, albo takie przekonanie, rzeczywiste przekonanie,